Ewangelia Marka, rozdział dziesiąty. A wstawszy stamtąd, przyszedł do granic ludzkich przez krainę za Jordanem leżącą I zszedł się zaś do niego lud i uczył je zaś jako miał zwyczaj. Wtedy przystąpiwszy, faryzeuszowie pytali go, godzili się mężowi żonę opuścić, a to czynili kusząc go. Ale on odpowiadając rzekł im, cóż wam przykazał Mojżesz? A oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodny i opuścić ją. A odpowiadając Jezus rzekł im, dla zatwardzenia serca waszego napisał wam to przykazanie, ale się od początku stworzenia mężczyznę i niewiastę uczynił je Bóg.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 a pojąłby inną cudzołoży przeciwko niej. A jeśliby by niewiasta opuściła męża swego, a szłaby za drugiego cudzołoży. Wtedy przynoszono do niego dziadki, aby się ich dotykał, ale uczniowie gromili tych, którzy je przynosili. Co ujrzawszy, Jezus rozgniewał się i rzekł, Dopuśćcie dziadkom przychodzić do mnie, a nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam Wam, ktobykolwiek nie przyjął Królestwa Bożego jako dzieciątko, nie wnijdzie do niego. I biorąc je na ręce swoje i kładąc na nie ręce, błogosławił im. A gdy on wychodził w drogę, przybieżał jeden i upadłszy przed nim na kolana, pytał go. Nauczycielu dobry, cóż czynić mam, abym odziedziczył żył odwieczny? Ale mój Jezus rzekł: przecz mię, zowiesz dobrym, nikt nie jest dobry, tylko jeden to jest Bóg. Przykazania umiesz, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił świadectwa fałszywego. Nie będziesz oszukiwał nikogo, czci ojca Twego i matkę Twoją. A on odpowiadając, rzekł mu, Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegał od młodości mojej. A Jezus spojrzawszy nań, rozmiłował się go i rzekł mu, Jednego Ci nie dostaje, idź, sprzedaj co masz, a rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyjdź, naśladuj Mię, wziąwszy krzyż. A on, zafrasowawszy się dlatego słowa, odszedł smutny, albowiem miał wiele majętności. A spojrzawszy Jezus w koło, rzekł do uczniów swoich, jakoż trudno ci, którzy mają bogactwa, w niej idą do Królestwa Bożego. Wtedy uczniowie zdumieli się nad tymi słowami Jego. Lecz Jezus zaś odpowiadając, rzekł im, Dziadki, jakoż jest trudno tym, co ufają w bogactwach, wnieść do Królestwa Bożego. Snadniej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wnieść do Królestwa Bożego. A oni się tym więcej zdumiewali, mówiąc między sobą, i któż może być zbawiony? A Jezus, spojrzawszy na nie, rzekł – uludzić to nie można, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest można. I począł Piotr mówić do Niego – otośmy my opuścili wszystko, a poszliśmy za Tobą. A Jezus odpowiadając rzekł – zaprawdę powiadam Wam, nikt nie jest, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę dla mnie i dla Ewangelii, żeby nie miał wziąć stokrotnie teraz w tym czasie domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i ról z prześladowaniem, a w przyszłym wieku żywota wiecznego. Ale ci wiele pierwszych będą ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. I byli w drodze, wstępując do Jeruzalemu, A Jezus szedł przed nimi i zdumiewali się, a idąc za Nim bali się. A On, wziąwszy za się z sobą onech dwanaście, począł im powiadać, co nań przyjść miało, mówiąc, Oto wstępujemy do Jeruzalemu, a Syn Człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i nauczonym w Piśmie i osądzą go na śmierć i wydadzą go poganom. A oni się z Niego naśmiewać będą i ubiczują go i będą nań plwać i zabiją go, ale Dnia Trzeciego wstanie. Wtedy przystąpili do Niego Jakub i Jan, synowie Zebedeuszowi, Mówiąc, Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co cię prosić będziemy. A on im rzekł, cóż chcecie, abym wam uczynił? A oni mu rzekli, daj nam, abyśmy jeden na prawicy Twojej, a drugi na lewicy Twojej siedzieli w chwale Twojej. Lecz im Jezus rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Możecie pić kielich, który ja piję, i chrztem, którym się jachszczę, być ochrzczeni. A oni mu rzekli, możemy. A Jezus im rzekł, Kielichci, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym się jachszczę, ochrzczeni będziecie. Ale siedzieć po prawicy mojej albo po lewicy mojej, nie moja rzecz jest dać, ale będzie dano tym, którym zgotowano a usłyszawszy to oni dziesięciu, poczęli się gniewać na Jakuba i na Jana. Ale Jezus, zwoławszy ich, rzekł im, Wiecie, iż ci, którym się zda, że władze mają nad narody, panują nad nimi, a którzy z nich wielcy są, moc przewodzą nad nimi. Lecz nie tak będzie między wami. Ale ktobykolwiek chciał być wielkim między wami, będzie sługą waszym. A ktobykolwiek z was chciał być pierwszym, będzie sługą wszystkich. Bo i Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył i aby dał duszę swą na okup za wielu. Wtedy przyszli do Jerycha, a gdy on wychodził z Jerycha i uczniowie jego i lud wielki, Syn Tymeusza, Bartymeusz ślepy, Siedział podle drogi żebrząc, a usłyszawszy, iż jest Jezus on nazareński, począł wołać, mówiąc, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wiele ich, aby milczał, ale on tem więcej wołał, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy zastanowiwszy się, Jezus kazał go zawołać, i zawołano ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, woła cię. A on, porzuciwszy płaszcz swój, wstał i przyszedł do Jezusa. I odpowiadając, Jezus rzekł mu, cóż chcesz, abym ci uczynił? A ślepy mu rzekł, mistrzu, abym przejrzał. A Jezus mu rzekł, idź, wiara twoja ciebie uzdrowiła. A zarazem przejrzał i szedł drogą za Jezusem.